Gertoli głupoty, ma na pod podgraszką i wciąż pada w kłopoty. Dla kobiety jestem wszystkim, tak mówię, więcej wierzę. Jestem łatwowierny i zawsze mówię szczerze. Potrafię zrobić do złej gry, dobrą minę, a maturę zdałem. Ucząc się tydzień przed egzaminem jestem uczuciowy. Ono ci potwierdzi to, pobrze, że żeby żyć normalnie. Muszę mieć ciebie obok, mogę kąsić jak żmija i podrapać jak kocu. Lecz gdy podejdziesz do mnie, wyczujesz we mnie spokój, bo jestem cichy, gdy cię nie znam, ci nie ufa mnie. Jeden pseudoziom był, co potem strzelał duchy, a co? Tego się tyczy, to nigdy nie donoszę Pierdolę, frejstwo, kontrwidenstwa, ja nie znoszę Preferuję piwko z jąkiem plus ławkę i słońce Zaczynam się od stupana, głowie się kończę ta. Mam niepoukładane dane w głowie Mam niepoukładane dane w głowie mam niepoukładane dane yeah z manier dobrego domu wychowane To przemeldowanie zalecanym Życia z podtykadane Godnego plonu psychofanem To pychadanie do tego bonus zarymowane Co zagotowane, niepoukładane Widać bywa, gdy na rybach Pod bierakiem ponury, żniwia, szkiwa Nie w faktury wnikać mi tam, jak szliwa Znika mi tak spytam, na chuj ci moje dane Personalne, bym o twojej uczciwości Znowu przekonał się, byś w razie trudności Przez bramkę przedostał się A przy zmianie flanek znowu nie poznał Mnie pod adres, ten jak magnes miasto przyciąga, ponadto nowy rewier opcja jak znany od lat, zerwany kontakt odczuwa jebany plotkarz terapii w gąskach, nie pochytamy dobla, bez wygranych w totka popogrzebanych od white Band. Dane, jest w stop klatka, a ona się zatrzyma Czas nie biegnie dalej i jedna chwila trwa Jedna taka wśród tych wszystkich Jedna ta, w której myśli Tworzą idealną całość Żadę, bałagan, harmity, chaos Się nie wkrada nie, nie Dane poukładam, nie, nie Radość czasem z twarzy znika Złe wspomnienia bolą, ból przenika Głębiej, głębiej, głębiej, głębiej Niech głębiej. prywatnych myśli głębie Uwierz mi lub nie Nieraz chciałbym zrobić tak, żeby nie pamiętać Uwierz mi lub nie Skasować, schowa tą myśl, myśl przyklęta. Bo tak jak... Mam w głowie myśl, która boli Bo tak jak każdy chciałbym zapomnieć O czymś wyrzucić, przeoczyć Bo tak jak każdy z nas mam w głowie myśl Która boli, bo tak jak każdy Chciałbym zapomnieć o czymś wyrzucić, przeoczyć Mam niepoukładane Tego